To są informacje Polskiego Radia 24. Kilka jednoczesnych uderzeń, 11 zatrzymanych osób na początek kulisy porannej akcji antyterrorystów. Jest nowa oś sporu prezydenta z rządem, tym razem poszło o umowę Unii z krajami Mercosuru. Wrócimy do księżycowej misji Artemis II, ważnej i historycznej. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. W porannej akcji policji w Warszawie, Radomiu i województwie świętokrzyskim zatrzymano 11 osób, informuje na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński. To sceny rodem z gangsterskiego filmu. Przy rondzie Radosława w Warszawie przykuły uwagę mediów i ludzi. Rano nad jednym z budynków pojawił się policyjny blackhawk. Hawk. Śmigłowiec krążył nad wieżowcem, na dach którego wchodzili uzbrojeni funkcjonariusze. Policja jest bardzo oszczędna w komentowaniu tej sprawy. Wiadomo jedynie, że chodzi o przestępczość gospodarczą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 będzie pułkownik Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana major kontrwywiadu z ABW. Szef msz odpowiada prezydentowi. Głowa państwa nie ma kompetencji do prowadzenia polityki europejskiej. Tak wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do apelu prezydenta w sprawie umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosuru. Prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera Tuska list z żądaniem zaskarżenia porozumienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd to obiecywał. Do dziś tej obietnicy nie spełnił. Wieś nie może dłużej do listu dołączam gotowy projekt takiej skargi. Przekonuje Karol Nawrocki. W odpowiedzi Radosław Sikorski napisał Jeszcze raz prezydent nie ma żadnych konstytucyjnych uprawnień do prowadzenia polityki europejskiej, która jest wyłączną domeną Rady Ministrów. Przypomnijmy, od 1 maja umowa handlowa Unii z krajami Mercosuru ma być tymczasowo stosowana do momentu rozstrzygnięcia wątpliwości przez TSUE. Brak paliwa, odwołany lot, pytanie co dalej? Problemy z zaopatrzeniem w paliwo zgłosiło kilka lotnisk we Włoszech. Powodem wojna na Bliskim Wschodzie. Ekspert lotniczy Mariusz Piotrowski przypomina, że za odwołany lot z powodu braku paliwa należy się zwrot biletu i kosztów podróży, ale nie odszkodowanie. Wiele zależy od tego, w jakim terminie linie odwołują rejsy. Widzimy, że w tej chwili już część przewoźników odwołuje połączenia z powodu braku paliwa, natomiast najczęściej są to takie odwołania z zachowaniem tego 14-dniowego terminu wylotu. W związku z czym w tej sytuacji żadne odszkodowanie nam się nie należy. W sytuacji, jeżeli linia odwoływała wylot z powodu na przykład braku paliwa, wszystko zależy od tego, w jaki sposób ta decyzja zostanie zakomunikowana. Na polskich lotniskach problemów nie ma. Nasz reporter Maciej Szefer przepytał przedstawicieli największych portów lotniczych w kraju i nikt nie zgłaszał braków.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 Papierowa. Jak mówi mi jeden z pacjentów, wizyty wyglądają nieco inaczej. Widzę, że trzeba do rejestracji, żeby wypisać jakieś papiery, żeby wejść do lekarza. Mocno to utrudnia? No, na razie tak nie. Nie odczuwam nic takiego, żeby utrudniało. Jezu. Co ważne, w szpitalu działa ponownie zaawansowany, pracujący w dużej mierze cyfrowo sprzęt diagnostyczny. Największym wyzwaniem jest natomiast obecnie wypłata pensji. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. I na koniec misja Artemis II, która zapisze się w historii kosmonautyki. Załoga pobiła rekord sprzed 53 lat, zaleciała dalej niż Apollo 13. Minionej nocy kapsuła oddaliła się od Ziemi na odległość 407 tysięcy kilometrów. To ponad 6 tysięcy więcej niż Apollo 13. Ta misja zapisze się na kartach historii, tak mówi nam Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Co prawda, tej nocy ludzie nie wylądowali na Księżycu, ale można powiedzieć, że Artemis 2 to jest pewnego rodzaju próba generalna przed kolejnym, pierwszym po 50 latach załogowym lądowaniem człowieka na Księżycu, który być może już za dwa lata. Na razie czekamy na bezpieczny powrót astronautów na Ziemię. Lądowanie w nocy z piątku na sobotę. To były informacje Polskiego Radia 24.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 A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w MediaExpert. Ruszyła wiosenna wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. MediaExpert.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 Reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. 7 minut temu minęła godzina 14. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Gość Polskiego Radia 24. Nie witam także naszego gościa. Jest z nami pani Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana major kontrwywiadu ABW, wykładowca Uniwersytetu w Stoku. Witamy. Dzień dobry pani major. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak z Pani perspektywy wyglądało to, co wydarzyło się dzisiaj m.in. w Warszawie, niedaleko ronda zgrupowania Radosław, ta akcja antyterrorystów z także udziałem latającego śmigłowca policyjnego Black Hawk? No osobiście nie miałem okazji tego widzieć, na pewno wyglądało to filmowo i spektakularnie, ale myślę, że jeśli trzeba, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo i wymaga tego, wymagają tego działania operacyjne policji, to takie sytuacje jak najbardziej są możliwe i powinny być przeprowadzane. Realizacje odbyły się również w Radomiu, w województwie świętokrzyskim. Coraz więcej na temat tej akcji wiemy. Zatrzymano 11 osób. Sprawa dotyczy wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz produktów. Leczniczych. Tak napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w mediach społecznościowych. W jaki sposób takie akcje się przygotowuje, przeprowadza? Czy termin przeprowadzenia takiej akcji wtorek po świętach Wielkiej Nocy ma jakieś znaczenie, element zaskoczenia?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 jako, jako taka nadmierna dolegliwość Zazwyczaj są uzasadnione tym, co policja wcześniej zebrała, jakie informacje, jakie miała informacje często pozyskane wśród źródeł, a więc w sposób właśnie niejawny, nieoczywisty. A pamiętajmy też, że um, przestępcy niestety ciągle mają przewagę nad, nad służbami państwowymi, bowiem um, mają oni często większe środki, działają w sposób międzynarodowy, um, um, mają różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają im się ukrywać przed prawem. I tutaj Działalność takich służb jak policja no niestety często bywa um, wolniejsza niż to, co robią przestępcy i jeżeli jest taka możliwość, no to należy działać z zaskoczenia, należy działać e, za, przy wykorzystaniu wszystkich sił i środków, jakimi służba dysponuje. Należy się cieszyć, że polska policja ma takie możliwości. Mamy e, elitarne oddziały BOA, które tutaj w tej operacji wystąpiły, e, Centralny Pododdział Konterrorystyczny Policji, to jedna z najbardziej elitarnych jednostek tego rodzaju w naszym kraju, e, więc więc ona działała zgodnie z tym, jakie dostała polecenia od tych, którzy rozpracowanie tej grupy przestępczej prowadziła. Ja rozumiem, że tych ludzi i ten sprzęt włącza się do akcji wtedy, kiedy to jest absolutnie niezbędne, tak żeby nie narażać ich na niepotrzebne ryzyko. Czytamy o tym, że, że ta akcja była związana ze zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. I już sama ta nazwa wzbudza w nas laikach takie skojarzenie, że to raczej są jacyś no, ludzie zajmujący się być może kreatywną księgowością, a tutaj kontrterroryści na dachu i ten śmigłowiec, który krążył nad głowami mieszkańców warszawskiej woli Żoliborza. Kiedy, jakie jest uzasadnienie użycia właśnie takich sił i środków w Ale, takich akcjach? To oczywiście też jest znowu informacja nie, nie w pełni ogólnodostępna. Na pewno dzieje się to w sytuacji, kiedy inne środki, którymi dysponuje policja, nie dałyby pożądanego skutku albo nie byłyby na tyle efektywne, żeby przyniosły właśnie te, ten efekt, o który chodzi. Oczywiście nazwa, nazwa jednostki jest bardzo taka budząca emocje, natomiast pamiętajmy, że jak wspomniałem wcześniej, przestępcy bardzo często dysponują takimi siłami, środkami. Polska, jeszcze tu warto podkreślić, Polska po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie wiem, czy to akurat jest z tym związane, ale takie daje to było ogólne. Po wybuchu wojny w Ukrainie, no niestety na naszym terenie zwiększyła się, na naszym terytorium zwiększyła się ilość przepływu mas ludzkich, też z terenów niezwiązanych bezpośrednio z Polską, z zagranicy. To wygenerowało również kolejne zagrożenia o charakterze nie tyle terrorystycznym, bo tutaj, jak pani wspomniała, jednostka kontrterrorystyczna kojarzy się z zwalczaniem terroryzmu, ale to jest wszelkiego rodzaju ciężka przestępczość, która jest ukierunkowana na straty, chociażby w budżecie państwa. I ta, ta, ta te, te przestępstwa o charakterze finansowym to nie są tylko księgowi cichutko siedzący gdzieś tam w kącie i robiący przekręty finansowe, ale to jest często na przykład przerzucanie dużej ilości towarów, towarów nielegalnych, towarów podrobionych i w takich sytuacjach, jeżeli inne środki nie, nie dadzą nam mm, służbie tego efektu, o który jej chodzi, a więc szybkiego zatrzymania, Zatrzymania w jakimś nietypowym miejscu. Wówczas korzysta się też z takich cięższych i bardziej elitarnych jednostek. Kto o tym decyduje? Prokuratura, która nadzoruje to śledztwo czy dowódcy poszczególnych służb zaangażowanych w taką akcję? Ja myślę, że jest to oczywiście tego rodzaju działanie, które też ma na celu zebranie określonych dowodów, które mogą potem, po, y, mogą potem posłużyć w postępowaniu już prokuratorskim. Prawdopodobnie jest realizowane zarówno z, z kierownictwem policji kierownictwem od, y, y, danej, danej jednostki, jak i z prokuraturą. Czyli dzieje się to wszystko w porozumieniu. Jest przygotowywane i, i pewnie analizowane zarówno przez prokuratorów, jak i przez przedstawicieli służb. A ta jednostka, y, której nazwę Trudne nazwy być może mhm. poznaliśmy w, przy okazji tej akcji, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli BOA. Cóż to jest za, za jednostka, za twór, co to są za ludzie? Jest to z, jednostka co do zasady zajmująca się zwalczaniem terroryzmu, ale też zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców. To też jest jednostka, która posiada uprawnienia, czy też kompetencje do działań tzw. minersko-pirotechnicznych, a więc tam, gdzie mogą się znajdować jakieś ładunki wybuchowe nierozpoznane wcześniej. Jest to bardzo wysoko wyspecjalizowana jednostka. Większość, no chociażby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znajdują się podobne zespoły, ale oczywiście nie realizujące identycznych zadań. bo ma też takie działania jak działania bojowe, zatrzymywanie zorganizowanych grup przestępczych, konwojowanie najgroźniejszych osób, Przeciwdziałanie właśnie zagrożeniom terrorystycznych, neutralizacja różnego rodzaju zagrożeń związanych z bronią, czy chemiczną, bakteriologiczną, radiologiczną, nuklearną. Może również prowadzić negocjacje policyjne oraz wspiera jednostki policji w ekstremalnych sytuacjach, tam gdzie wysłanie tak zwanych takich przeciętnych funkcjonariuszy, którzy nie mają takiego elitarnego wyszkolenia, mogłoby przynieść szkody w ich zdrowiu i życiu. To jest niesłychanie ciekawe, jak szkoli się takich, taką elitarną jednostkę, takich funkcjonariuszy, którzy służą w takiej jednostce, bo rzeczywiście ten wachlarz ich umiejętności, kompetencji, który pani przedstawiła teraz jest tak szeroki, że aż trudno mi sobie wyobrazić, że jedna osoba jest w stanie ogarnąć wszystkie te dziedziny. Nie, no, pamiętajmy, że oczywiście w takich strukturach są zespoły, które się specjalizują w różnych wąskich dziedzinach, ale stąd to, to, ten, ten dodatkowy okreśnik, że jest to elitarna jednostka, jest to jak najbardziej uzasadnione, ona jest elitarna nie tylko przez swoją ilość, a więc, że członków BOA nie ma aż tak, czy funkcjonariuszy BOA nie ma aż tak wielu, ale przez fakt, w jaki sposób są szkoleni, to są też jednostki, które współpracują z siłami specjalnymi, czy USA, czy innych, czy, czy biorą udział w różnego rodzaju innych ćwiczeniach między, międzynarodowych, po to, aby wymieniać się tą bardzo litarną wiedzą i tym warsztatem i metodami szkoleniowymi, narzędziami, czy też różnego rodzaju zapleczem technicznym, którym tego rodzaju służby się posługują, a więc kompetencje tych służb, czy tej jednostki rozwija się również w środowisku międzynarodowym. Mm. Tak, posiadanie takich jednostek jest też drogie dla służby. Trzeba pamiętać, że są jednostki, w które trzeba dużo inwestować finansowo, a więc służba musi być też gotowa na takie wyzwania finansowe, co oczywiście wymaga odpowiedniego budżetu takiej służby szeroko rozumianej jak policja. I domyślam się, że oni są cały czas w tym procesie szkolenia, bo tak. rzadko zdarzają się takie akcje, w których oni mogą zweryfikować swój, swoje umiejętności i sprawdzić na ile rzeczywiście to, to, co umieją i co wiedzą może znaleźć właściwe zastosowanie, więc trzeba cały czas, cały czas pracować nad tym, żeby te umiejętności były na tak wysokim poziomie. Bo to nie są Dokładnie. sytuacje codzienne, tak. prawda? Dokładnie tak. Oczywiście musimy też pamiętać, że nie wszystkie działania bo znamy, nie wszystkie one są publiczne. Często jest to też jednostka, która działa w ciszy, nie widzimy tego. Towarzyszy właśnie policjantom w realizacji różnego rodzaju działań. I, i rzeczywiście jest to ten rodzaj służby, żeby też bycie wewnątrz służby, jakiejkolwiek, czy jest to służba specjalna, czy służba typu właśnie policja, policja, czy straż graniczna, bycie czynnym funkcjonariuszem to jest codzienne uczestniczenie w pracy instytucji w jej mechanizmach. Natomiast na pewno od, od funkcjonariuszy BOA wymaga się też bardzo dużej sprawności fizycznej, więc są to ludzie, na których spoczywa również obowiązek dbania o swoją kondycję fizyczną, o treningi, o, o nie Pozostawanie y, y, y, poza właśnie takim trybem, y, trybem służby, co też jest bardzo, podkreślmy jeszcze raz bardzo wymagające dla życia rodzinnego y, i dla takiego życia po prostu prywatnego. I, i są to jednostki, które często też y, y dyżurują w trybie 24 godzinnym, a więc ten tryb pracy jest zupełnie inny niż taki zwykłej pracy, jaki większość z nas doświadcza. Skąd się rekrutują funkcjonariusze takich elitarnych jednostek? No, na pewno są to, są to nabory, które są realizowane przez samą służbę. Tutaj pamiętać należy o tym, że potrzebne są specjalne warunki zdrowotne, i na pewno tutaj zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne jest elementem podstawowym Trzeba spełniać określone wymagania w tym zakresie. Jest to również rygorystyczna selekcja, my, my znamy takie z, z, też z telewizji, czy z poprzednich lat selekcje do gromu, do jednostki wojskowej, wojsk specjalnych, to być może to Państwu jakoś zobrazuje, jak może wyglądać też selekcja do, do BOA, więc wymagane są przede wszystkim na starcie określone propozycje fizyczne i psychiczne, na pewno perfekcyjne zdrowie, na pewno ta sprawność w strzelectwie bądź innych umiejętnościach, no i odpowiednie wykształcenie, bo jak tutaj mówiliśmy i o rozminowywaniu i o ochronie różnego rodzaju środków czy chemicznych, czy, czy biologicznych, więc potrzebne jest tutaj oczywiście jest to szkolenie, które przeprowadza się już potem w znacznej części w samej strukturze służby. Także przede wszystkim wymagana jest odpowiednia postawa fizyczna i psychiczna, i to jest punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle brać udział w selekcji. Służba niezwykle wymagająca, mówi Pani o tym, że wymagająca również tej konieczności wyrzeczeń w życiu prywatnym, rodzinnym. No i jakoś tak się utarło kulturowo, że, że kobiety zazwyczaj trudniej znoszą konieczność radzenia sobie z tymi ograniczeniami. Mamy kobiety w BOA? O, tutaj to jest bardzo. Bo tak rozmawiamy bardzo... sobie między nami kobietami. Pani między Maja. nami kobietami. Przyznam szczerze, że osobiście nie miałam okazji poznać, ale z tego co wiem, co jest taka możliwość, nie ma takiego ma, ma takim zakazu o może tak, hmm. czy, czy ograniczeń prawnych do tego, żeby to kobiety pozostawały, czy, czy były rekrutowane do tego typu jednostek. Ale Polska jest takim specyficznym krajem, że rzeczywiście kobiety, czy w wojskach specjalnych, takich w działaniach liniowych, a więc to, co dzisiaj mogliśmy oglądać w Warszawie, w działaniach liniowych kobiet jest znacznie mniej i jest też w Polsce takie troszeczkę schematyczne podejście, że, że kobieta, a to nie ma odpowiedniej żyzny fizycznej, mhm. żeby no, realizować... Odporności psychicznej. No co jest totalnym błędem, bo kobiety akurat psychicznie odporniejsze są znacznie bardziej niż mężczyźni, ale jest taki, taki, um, y, taki mit, czy też takie przekonanie. Y, jest również przekonanie właśnie, że, że gdyby coś się stało, to kobieta tego mężczyzny na plecach nie wyniesie, bo jest, y, bo jest delikatniejsza. Więc częściej kobiety są wykorzystywane do, do takiego zaplecza informacyjno-technicznego, ale przeciwwskazań nie ma i... Y, no i ja myślę, że jak już tak rozmawiamy między nami kobietami, to też jest miejsce, do, do którego pani mogą aspirować. Znałam kobiety, które chciały być w takich jednostkach, które dużo y, też wysiłku poświęciły na treningi, żeby do się dostać. Znałam panie, które, które reksowały się m.in. do gromu, y, więc, więc wszystko jest możliwe. W służbach specjalnych tutaj z mojego podwórka dodam, że chociażby w Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego również znajdują się takie jednostki y, specjalne. Niestety w ABW akurat kobiet tam nie ma. Hmm. Jak się należy zachować? To już takie pytanie w imieniu tych, którzy być może dzisiaj rano wstali i zobaczyli na dachu swojego budynku albo budynku sąsiedniego antyterrorystów. Zobaczyli ten helikopter policyjny. No, byli świadkami tej akcji, wyjęli telefon komórkowy, sfilmowali, wysłali na media społecznościowe. Zachowali się odpowiedzialnie. No, pewnie jakiś impuls zadziałał, odruch. No, żyjemy w takich czasach, że no najpierw tak. filmujemy, a potem myślimy. ale, myślimy, tak? no, ale no i... Myślę, że ważne, żeby śmy przekazali ta takie informacje podstawowe. Jak się zachować, będąc świadkami takiej akcji policyjnych specjalców? No przede wszystkim musimy pamiętać, że żadnym swoim zachowaniem nie powinniśmy przeszkadzać w takiej akcji i zdawać sobie sprawę, że nasza obecność zbyt blisko, czy nachalna obecność, czy wciskanie się gdzieś tam akurat na ten dach, to pewnie trudno było się wcisnąć, ale często takie, takie operacje przeprowadzone są też bezpośrednio na ziemi. Nie powinniśmy się zbliżać i nie powinniśmy przeszkadzać. Pamiętajmy też, że na nagrywając pewne działania, nagrywając twarze, oczywiście funkcjonariusze, bo, bo są zamaskowani, ich twarzy nie widać. Bo, bo, bo pamiętajmy, że ich twarze to jest ich dobro, które może zostać wykorzystane do tego, żeby potem w jakiś sposób zrobić im bądź im bliskim krzywdę. To są ludzie, którzy pracują przy przestępczości i tu jak Państwo już usłyszeli, przestępczości bardzo takiej e, zintensyfikowanej. Są to często grupy przestępcze dysponujące ogromnymi możliwościami, finansami, które nie cofają się często przed eliminacją e, nie, niepożąda czy niepożądanych czy wrogich osób i tacy funkcjonariusze, którzy biorą udział w zwalczaniu tego rodzaju działalności, muszą się liczyć również z tym, że mogą być dotknięci zemstą ze strony tych osób. A więc przede wszystkim absolutnie nie należy fotografować twarzy funkcjonariuszy i upubliczniać ich, ale często również upublicznianie materiałów z operacji prowadzonej przez policję może posłużyć innym przestępcom do tego, żeby po pierwsze dowiedzieć się, co się dzieje w tym miejscu. To może kogoś ostrzec, a więc naprawdę Zdrowy rozsądek jest tutaj kluczowy. Lepiej czegoś nie upublicznimy niż mielibyśmy upublicznić za dużo. I to, A więc trzymajmy się z daleka i naprawdę podchodźmy z rozsądkiem do tego, co chcemy upublicznić, upublicznić bowiem mówimy tutaj często o życiu i zdrowiu y, ludzi, którzy służą nam wszystkim i, i obywatelom. Pani Major, to jeszcze na koniec naszej rozmowy zaproponuję zmianę tematu, bo właśnie zakończyła się wspólna konferencja prasowa węgierskiego premiera Viktora Robana i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Jay Vence'a w Budapeszcie. Zbliżają się wybory, a właściwie termin wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Zastanawiam się, na ile służby ułatwiają taki proces wyborczy, a na ile są w stanie go utrudnić albo wpłynąć na, na wynik wyborów w, takich, w takim kraju jak Węgry. No właśnie, to jest bardzo trudny temat, bo, bo w krajach, które uciekają od demokracji, a idą w kierunku autokracji, a to Węgry są przykładem takiego kraju obecnie i rządy Orbana przez wszystkie te lata szły w kierunku tego, żeby jednak tworzyć monopolizację władzy w rękach, w rękach prezydenta Orbana a więc również całych struktur państwowych, które utrzymaniu władzy służą. I zawsze w takich systemach jest ogromna pokusa do instrumentalnego wykorzystywania służb, między innymi również służb specjalnych, aby podtrzymać swoją władzę, aby ukierunkować nastroje wyborców na siebie, a więc żeby wzmocnić własną pozycję. I oczywiście nie mamy w tej chwili żadnych dowodów, bo ja sobie ten temat analizowałam przed naszą przed naszą rozmową. Nie mamy żadnych dowodów konkretnych, że służbom nakazano robić to albo co innego po to, żeby wzmocnić pozycję Urbana. A pamiętajmy, że wywoływanie strachu wśród społeczeństwa, wskazywanie wrogów zewnętrznych. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z, z kwestią ładunku wybuchowego podłożonego pod rurociąg, To musimy brać pod uwagę to, że, że to powoduje, że społeczeństwo czuje się zagrożone, szuka szybkich rozwiązań, a więc na na przykład właśnie wskazanie, że tylko my, ten rząd, który rządził, mamy tutaj wszystko opanowane i możemy ten hmm. kraj uchronić. Jest po pierwsze pokusa wykorzystania służb specjalnych, a po drugie Hmm, e, takich, te, te, takie, takie możliwości e, wskazania wyborcom, potencjalnym wyborcom e, przy urnach, że, my, że tylko my możemy wam pomóc. I, i to jest pewne niebezpieczeństwo, które w świetle ostatnich wydarzeń na, na, na Węgrzech widać. A wizyta Węsa, no niestety pokazuje, że Stan Zjednoczony, a przede wszystkim Donald Trump jednak w sposób taki trochę nieobiektywny ukierunkowuje potencjalnych wyborców właśnie na wybór Wiktora Orbana. Bardzo Pani dziękuję za ten komentarz. Pani Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana major kontrwywiadu ABW, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku była z nami. Jeszcze raz dziękuję. Dobrego dnia do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. To w nawiązaniu do tej zakończonej konferencji prasowej i w nawiązaniu do wizyty amerykańskiego wiceprezydenta na Węgrzech słowa i cytat z J.D. Vansa, który życzył węgierskiemu premierowi Wiktorowi Orbanowi good luck w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Zastępca Donalda Trumpa przyjechał, a właściwie przyleciał do Budapesztu z dwudniową wizytą. Spotkał się dzisiaj z prezydentem kraju, a następnie rozmawiał z urzędującym premierem, który ubiega się o reelekcję. Sprawę śledzi Agata Król. Wizytam może mieć realny wpływ na wewnętrzną politykę Węgier. Może się tak stać? Dzień dobry, Agato. Halo, halo? Agata Król i pytanie do Agaty, która śledzi wizytę amerykańskiego wiceprezydenta w Budapeszcie. Mam nadzieję, że za chwilę się usłyszymy z naszą reporterką, bo cały czas towarzyszy nam to pytanie, czy wizyta amerykańskiego wiceprezydenta może mieć realny wpływ na wewnętrzną politykę Węgier? No i co za tym idzie? Na wynik wyborów parlamentarnych, które zgodnie z planem, zgodnie z węgierską konstytucją i z węgierskim prawem miałyby odbyć się w najbliższą niedzielę. 12 kwietnia. Agata Król będziemy się łączyć z naszą reporterką, a to w związku z wizytą amerykańskiego wiceprezydenta w Stanach, w Budapeszcie, Agato, witaj. Mam nadzieję, że teraz się okay, no, słyszymy. Kurczę, nie wiem. Halo, halo, Agata, król. Wizyta J. Devensa jest przede wszystkim komentowana w kontekście wyborów parlamentarnych na Węgrzech, dlatego faktycznie każdy patrzy na to, co dzieje się właśnie w kontekście tych zbliżających się wyborów, choć oprócz spotkań politycznych amerykański wiceprezydent wystąpi na wydarzeniu związanym z Dniem Przyjaźni Amerykańsko-Węgierskiej, to jednak komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że ten wiec zgromadzi jednak głównie zwolenników startującego w wyborach urzędującego premiera Viktora Orbana, co może mieć charakter wieczny. Poparcia dla Fidesu. Zresztą amerykański polityk nie ukrywa, że takie poparcie Wiktorowi Orbanowi udziela jako przedstawiciel amerykańskiej, e, amerykańskiej administracji, administracji Donalda Trumpa, ale też jako jego zastępca na fotelu prezydenckim. Mówił o tym otwarcie przed rozmową za zamkniętymi drzwiami z szefem węgierskiego rządu. Jay Devens powiedział, zwracając się do Orbana, że relacje i przyjaźnie między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi dla Amerykanów są bardzo ważne, między innymi ze względu na Niesamowity naród i kulturę, ale nie tylko. I to były słowa skierowane bezpośrednio do węgierskiego premiera. Prezydent Cię uwielbia, podobnie jak ja, ponieważ jesteś ważną częścią siły i dostatku Europy. Jesteś prawdziwym mężem stanu, jednym z niewielu w Europie, którzy potrafią rozmawiać z ludźmi z całego świata, pełnić rolę mediatora i przywódcy gospodarczego. Szczególnie cenię sobie przyjaźń Wiktora, jego umiejętności dyplomatyczne i mądrość. Bardzo nam zależy, by podtrzymywać nasze relacje. Za pięć czy sześć dni odbędą się wybory. Chcieliśmy życzyć powodzenia. Po spotkaniu premiera Węgier, Wiktora Orbana i wiceprezydenta USA J.D. Vansa politycy nie szczędzili sobie pochwał i podziękowań. Orban zwrócił uwagę, że ostatni raz wiceprezydent USA odwiedził Węgry 35 lat temu, a tak wysokiej rangi amerykańskiego dygnitarza nie gościli na Węgrzech od 20 lat. Szczególnie jednak docenił to, co wydarzyło się, jak powiedział za sprawą Donalda Trumpa. President era tutaj Viktor Orban mówi o tym, że record Wiktor Orban mówi o tym, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta rozpoczął złotą erę w stosunkach węgiersko-amerykańskich. Mówił również o tym, że wraz z wyborem prezydenta Trumpa ten rok 2025 był rokiem rekordowym pod względem współpracy gospodarczej. 2026 rok to również przyspieszenie, zwiększyły się obroty o 50%, a 30% amerykańskich firm ogłosiło bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości 100 miliardów Węgierskich wznowiła się również współpraca, rozszerzając ją o technologie kosmiczne i obronność, a to wszystko dzięki, jak podkreślał węgierski premier, dzięki Trumpowi i wiceprezydentowi Wensowi. To wszystko działo się dziś przed spotkaniem J.D. Wensa i Wiktora Orbana. To wszystko jest właśnie komentowane w kontekście wyborów parlamentarnych. Mhm. Pytanie oczywiście, jak ta wizyta wpłynie na sondaże i na same wybory, które odbędą się w weekend. Same sondaże nie są łaskawe dla Fideszu i pokazują zwycięstwo opozycji. Agata Król, bardzo Agato dziękuję za to błyskawiczne podsumowanie tego, co działo się dosłownie chwilę temu w Budapeszcie.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 Minęła 14.30, Aleksandra Kozera zapraszam. Przedstawiciele koalicji rządowej reagują na list prezydenta do premiera. Karol Nawrocki domaga się, by rząd zaskarżył unijną umowę z państwami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziękujemy prezydentowi za dobre rady, tak mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. I dodaje, że prezydent mógł wcześniej pomóc zablokować przepisy tej umowy. Akurat sprawa Mercosur była w jego kompetencjach, mógł przekonać Giorgie Meloni, żeby zechciała wesprzeć mniejszość blokującą. To mu się nie udało, więc teraz naprawdę polecam, żeby pozwolił rządowi i parlamentowi europejskiemu działać spokojnie. Umowa handlowa z państwami Mercosuru ma być tymczasowo stosowana od 1 maja. W styczniu europosłowie przegłosowali odesłanie do TSUE. Wniosek przygotowała grupa polskich deputowanych na czele z Krzysztofem Hetmanem z PSL-u. I'm Komisja Europejska zamierza interweniować w sprawie wysokich cen paliw. Jutro i w czwartek na ten temat będą rozmawiać unijne grupy koordynacyjne do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego. W posiedzeniach wezmą udział przedstawiciele państw członkowskich. Bruksela przygotuje propozycje działań, które mają pomóc obniżyć ceny benzyny i diesla. Wśród analizowanych elementów są m.in. opłaty sieciowe za przesył energii czy ceny emisji CO2. Komisja Europejska pochyli się także nad propozycją podatku od nadmiarowych zysków od koncernów energetycznych. Skandal w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Dyżur w Wielką Sobotę pełniły tam pijane pielęgniarki. Policję powiadomił zaniepokojony pacjent. Mundurowi zatrzymali dwie kobiety, każda z nich wydmuchała ponad dwa promile, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Zatrzymane zostały dwie kobiety w wieku 51 oraz 53 lata. Badanie olkomatem wykazało, u młodszej z nich ponad 2 promila alkoholu w organizmie, natomiast u starszej 2,5 promila. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Usłyszały zarzuty narażenia pacjentów na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Sadownicy obawiają się nocnych przymrozków. Prognozowane niskie temperatury najbardziej zagrażają plantacjom truskawek i malin. Rolnicy starają się zabezpieczyć uprawy, choć liczą się też ze stratami, mówi prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Trochę trudniej jest to zrobić w tunelach foliowych i tam, gdzie są rośliny przygrywane po to, aby przyspieszyć Uprawę, ale tam pewnie sadownicy będą albo dodatkowe warstwy, kładli folii albo włókniny po to, żeby chronić swoje uprawy albo rzeczywiście powodowali jakieś podgrzewanie miejscowe upraw różnymi metodami. Najmniej narażone na szkodliwe działanie mrozu są jabłonie. Powód? Późniejszy okres wegetacji. I ode mnie dziś to wszystko. Za pół godziny punktualnie o 15.00 przywita się z Państwem Ewelina Kamińska. Spokojnego popołudnia i do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. Już prawie godzina 14.35. Stan Stan Dnia Proponuję Państwu teraz spojrzenie na wschód. Ukraina w ostatnich dniach koncentruje się na uderzeniach w rosyjskie instalacje naftowe. Za pomocą dronów niszczone są rurociągi, terminale portowe i magazyny paliwa. My połączyliśmy się z zagranicznym korespondentem Polskiego Radia, Maciejem Jastrzębskim. Witaj Macku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I prosimy Cię o bilans i o to jakie efekty te, te akcje, te ataki przynoszą. No najczęściej atakowane są obiekty infrastruktury paliwowej w obwodzie leningradzkim, innymi porty Ustługa i Primorsk. Eksperci podkreślają, że w Rosji zrywają się łańcuchy produkcji. To jest od wydobycia poprzez transportaż do sprzedaży, a to prowadzi, chociażby zdaniem takiego eksperta wojskowego jak Jan Matwiejew do ograniczenia produkcji no, sięgającej nawet 2,5 miliona baryłek ropy dziennie. Problemy z rozładunkiem ropy i produktów ropopochodnych prowadzą do utraty pieniędzy, ale także mogą wymusić na producentach ropy wstrzymanie wydobycia surowca. To prowadzi do przestojów i ocenia się straty w przybliżeniu na 2,5 miliona baryłek ropy dziennie. 2,5 milionów baryłek niefty w dzień. Dziennikarze, którzy badają wszelkie słupki, oglądają, przyglądają się wykresom dotyczącym produkcji tego przemysłu naftowego rosyjskiego, już w ubiegłym tygodniu podkreślali, że stracił on około 40% swoich możliwości. A Rosja stara się bardzo mocno jak najwięcej zarobić na kryzysie bliskowschodnim, bo przy niedoborze ropy i gazu na światowych rynkach rosyjskie firmy mają szansę przebić się przez sankcje. Jak Państwo wiedzą, pomogło im w tym ograniczenie, wycieczenie restrykcji przez Stany Zjednoczone. Wołodymyr Zelenski w każdym wieczornym wystąpieniu podkreśla, żeby nie dawać jednak agresorowi możliwości zarabiania pieniędzy, które ten przekazuje na machinę wojenną. Wszystko, co Rosjanie zarabiają na nadzwyczajnych cenach ropy, wydadzą na wojnę. Na razie u nich priorytet finansowy nie zmienił się. Czyj priorytet u nich nie zmienił się? Minęły katolickie święta wielkanocne. Codziennie Rosjanie atakowali ukraińskie miasta dronami i rakietami, nie zważając na propozycję Wołdymyra Zeleńskiego, który prosił o rozejm energetyczny. W Wielki Tydzień weszli prawosławni, wierni. Zełański liczy, że może teraz uda się Moskwę nakłonić do rozejmu i podtrzymuje swoją propozycję, A jeśli Rosjanie się nie zgodzą, to nadal Ukraina będzie atakowała obiekty paliwowe Federacji Rosyjskiej. Zeleński mówi tak.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 Wołodymyr Zelański, jak cytuję jego wypowiedź Agencja Union wyszedł z założenia, że skoro Rosja nie chce pokoju to może świat ją do tego zmusi. Kreml ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa odpowiedział już wcześniej, że propozycje Kijowa mają charakter ogólny, bez konkretów, więc nie wiadomo jak je traktować. Podobnie dzieje się jeśli chodzi o negocjacje pokojowe. Na razie ich nie ma. Słyszeliśmy na konferencji prasowej J.D. Wensa i Wiktora Orbana, że może udałoby się doprowadzić do takiego spotkania w Budapeszcie. Nie wiem co na to Kijów, bo jeszcze Komentarza nie ma. Jeśli chodzi o te negocjacje to ich brak no, komentowany jest przede wszystkim jako no, negatywne zjawisko w całym tym procesie pokojowym trwającym ponad rok pod egidą Stanów Zjednoczonych i tak też mówi rosyjski prawnik niezależny Mark Feigin. Nic z tego nie będzie. Rezultat będzie zerowy, tak. dlatego że Moskwa, Moskwa tylko imituje udział w pokojowych negocjacjach. W mojej ocenie dla Donalda Trumpa Shumtonu, też korzystniej jest to to robić to, to samo. To udawane negocjacje, które nie miały i nie mają żadnego praktycznego rezultatu. I przypomnę, bo od tego rozpoczynaliśmy, jeśli chodzi o przemysł naftowy i przemysł gazowy, to mocno nadgryziony przez rosyjskie drony, przez ukraińskie drony i ukraińskie rakiety, ale także przez rosyjskich dywersantów, którzy działają na terytorium swojego kraju przeciwko reżimowi Putina. Rosja za to próbuje się odgryzać nie Ukrainie, bo może nie starczy na wszystko środków, ale swojemu własnemu społeczeństwu kremlowski reżim coraz bardziej ogranicza dostęp do telefonii komórkowej i internetu. Obywatelom Rosji, szczególnie w dużych aglomeracjach takich jak Moskiewska i Petersburska. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję za te informacje. Do usłyszenia. Komentarz. Połączony z nami pan profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Witamy panie profesorze w Polskim Radiu 24. Dzień dobry.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 roku Rosja y, pozyskała z tytułu sprzedaży ropy nie tylko ze względu na niższe ceny, ale również y, dzięki y, tym atakom dronowym strony ukraińskiej do budżetu Rosji wpłynęło od 20 do 23% mniej y, przychodów, a zatem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 Przekazywały Ukrainie rakiety do systemów e Patriot. Natomiast również te państwa potrzebują, e, potrzebują tych rakiet do działania własnych systemów obrony przeciwlotniczej, ponieważ w Zatoce Perskiej, jak wiemy, trwa e, wojna. Dlatego Ukraina.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 Dlatego właśnie y, Ukraina, budując te właśnie swoje zdolności e, dronowe, rakietowe e, w stopniu znaczącym uszczuplała potencjał e, strony e, rosyjskiej i Rosja była skłonna e, działać na rzecz zamrożenia, może nie zakończenia tego konfliktu jeszcze w styczniu tego roku, ale na rzecz zamrożenia tego konfliktu. Natomiast wojna e, Stanów Zjednoczonych z Iranem i wzrost cen na ropę spowodował właśnie to, że Putin ponownie zaczął e, myśleć o pełnym zwycięstwie, oczywiście rozłożonym w czasie nad stroną e, ukraińską. Natomiast Ukraina jest również zainteresowana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 w którym nie będziemy mieli ani wojny, ani pokoju jest na rękę Rosji, ponieważ Rosja będzie, pod, będzie się starała podtrzymywać ten stan niepewności, chaosu w Ukrainie, co do nawet perspektyw, czy to członkostwa w Unii Europejskiej, czy perspektyw odbudowy, czy perspektyw rozwoju, żeby Ukrainę pogrążyć właśnie w chaosie i w konsekwencji, żeby Ukraina była państwem upadłym i Rosja do tego, do tego dąży. Natomiast wiemy, że Rosja, chociaż tutaj minister spraw zagranicznych Węgier CR, to powiedział, że to Ukraina jest państwem terrorystycznym, bo rzekomo właśnie podłożyła... Ładunki wybuchowe hmm. przy czy tam pod e, gazociągiem z a także a wysadziła w powietrze, a, czy, <śmiech> czy właśnie to już na no, śmiechu warte, że nie przeciwdziałała wystarczająco, a, gdy Rosja bombardowała ropociąg Przyjaźń i właśnie w ten sposób zakłóciła dostawę rosyjskiej ropy, że to Ukraina jest państwem terrorystycznym. Natomiast my doskonale wiemy, że te metody, państwa terrorystycznego właściwe dla Rosji, ponieważ to Rosja terroryzuje ludność cywilną Ukrainy, żeby wywołać również ten kryzys, chaos społeczny, żeby to społeczeństwo w ramach kolejnej rewolucję, a wiemy właśnie, uh -huh. że społeczeństwo Ukrainy bardzo często doprowadza do właśnie wymiany władzy, nie, w, nie tylko w okresie wyborów, ale także tak zwanych rewolucji i Rosja na to liczy, że właśnie to niezadowolenie społeczne, a takich przykładów, które powodują chociażby korupcję, Powodują czy wywołują niezadowolenie społeczne? Można mnożyć i mnożyć, i Rosja na to liczy? Liczy na to, że to się... będzie kijów metodami Dokładnie. innymi niż, niż wojskowe, niż militarne. Dokładnie Panie na. profesorze, bardzo panu dziękuję za to spotkanie dzisiejsze i za ten komentarz, rozmowę. Pan profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, był z nami. Do usłyszenia.